Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. No właśnie, Nauka XXI wieku, nowy podcast, który ma już kilka odcinków i to bardzo ciekawych. Zapraszam na stronę wwwradio.pl. tam znajdziecie Państwo poprzednie odcinki. A w, w studiu jest już profesor Marian Kozielski, mój tata. Dzisiaj będziemy omawiać kilka takich ciekawych zdarzeń, które, które nam wpadły w oczy w czasopismach. Ty zdaje się miałeś Świat Nauki, chyba tak? Tak, tak, mam właśnie go przed sobą w tej chwili. Aha. Piąty numer, czyli z maja tego roku. No i co tam ciekawego znalazłeś? Bo... Właśnie, mhm. jeden artykuł mi się rzucił w oczy od razu, niezależnie od tego, że jest kilka bardzo ciekawych, ale ten, który mnie szczególnie interesuje, dotyczy zagadnień związanych z powiedzmy szukaniem podłoża neuronalnego świadomości, czyli procesów świadomych, to co już kiedyś mówiłem, ta hipoteza, zdumiewająca hipoteza, jaką ją nazwał Krik, noblista w dziedzinie Właściwie no, można powiedzieć fizyki, biologii właściwie, bo to jest, te dwie rzeczy zostały połączone w tym przypadku, który odkrył kod genetyczny, więc teraz się zabiera za, za najbardziej, że tak powiem, tajemniczą część naszego naszej w ogóle naszego naszej świata, istoty, istoty Aha. człowieka jako takiego, mianowicie jego umysłu i samej, samej świadomości, co jest niesamowicie trudnym zagadnieniem do rozszyfrowania. Tym niemniej właśnie postawił hipotezę, nazwał to hipotezą, dlatego zdumiewającą, że na ogół ludzie Wierzą, że istnieje coś w rodzaju takiej substancji w człowieku tak, nieważkiej, ulotnej, czyli dusza. On natomiast twierdzi, że to się powinno dać badać naukowo. O, zatem... ile, o ile sobie przypominam, to w wyobrażeniach XVIII-wiecznych ludzi, to w człowieku był taki humunkulus, czyli taki malutki człowieczek drugi, który tam tak. pociągał za te wszystkie gałki oczne, na przykład. Tak to wtedy sobie ludzie niektórzy wyobrażali. No to e... bardzo uproszczony e... obraz mózgu człowieka, że tam niby w mózgu, ale na pewno są, znaczy to zostało stwierdzone, że są pewne obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za określone Yy, za określoną percepcję yy, i również yy, kora, yy, która jest odpowiedzialna za świadomość. Tyle wiemy, ale yy, jaki jest mechanizm i tak naprawdę na czym polega to, dlaczego przecież lustro na przykład, które odbija, yy, nie, nie myśli, prawda? nie ma świadomości, odbija świat, prawda? No, ale odbija. Mm -hmm. <laughs> Natomiast w umyśle mamy oczywiście dużo bardziej skomplikowane procesy w mózgu człowieka. Tym niemniej to jest też pewne odbicie, tak jak w lustrze, prawda, świata zewnętrznego. Jednakże człowiek ma świadomość, czyli to lustro, człowiek lustro, e, wie, że, że widzi świat zewnętrzny, prawda? Natomiast tak, lustro nie, no nie wie o tym w ogóle. Tak jak lustro, mózg pewnie odbija tylko część tego świata, prawda? Bo więc to jest ciekawe, prawda, hmm. że, przy odbiciu, że przy odbiciu rzeczywistości, bo tak to się ujmuje, że mózg odwzorowuje rzeczywistość, tylko wewnątrz, prawda, w postaci kodu, zakodowane to jest, że to zakodowanie informacji o świecie zewnętrznym, niekoniecznie zewnętrznym, bo również i o siebie same, prawda, zakodowanie tych informacji jest świadome, znaczy jest, zapala się świadomość i człowiek wie o tym, że, że istnieje, że sam istnieje, że świat naokoło niego istnieje mm. i, i tak dalej. No, lustro tego na pewno nie potrafi, mówiąc już tak bardzo drastycznie, mówiąc o lustrze, ale nie tylko, a różne inne bardzo zmyślne urządzenia elektronowe prawdopodobnie, jest bardzo prawdopodobne, że i komputer prawda, nie ma świadomości, chociaż nie jest wykluczone. No, jeżeli dojdziemy do... do chociaż jedna z, z hipotez mówi właśnie, że na ile to jest, oczywiście to jest takie nieuzasadnione w tej chwili, ale jest taka hipoteza. No, ale to chyba zależy od definicji świadomości, prawda? Że, że przepływ każdego właściwie, no może nie tyle prądu, ale przepływ sygnału, który koduje jakąś wiadomość, mhm. przepływ gdzieś, czy dynamiczne jego zachowanie, jest jednocześnie taką kroplą świadomości, czyli każdy sygnał kodujący by miał, no to być może to jest daleko idąca hipoteza, tym niemniej jest taka dosyć elegancka, prawda, bo to by tłumaczyło, skąd się bierze w ogóle świadomość. No, żeby stwierdzić, że ktoś ma świadomość, czy nie ma świadomość, prawda? to jest też nie takie proste, ale można to Łatwo, znaczy łatwo, stosunkowo łatwo dla tych, którzy się zajmują tymi zagadnieniami, rozpoznać, czy ktoś postępuje jak automat, bo takie możliwości też są, czy coś tam, prawda? Czy jednak potrafi świadomie i ma ten, tą wolną wolę, jak to się mówi, z punktu widzenia religii, a z punktu widzenia nauki ma możliwość decyzji, prawda? Możliwość decyzji. Jest to bardzo abstrakcyjne. No, niektórzy kwestia. filozofowie mówią, że nie ma, że to jest tylko zbudzenie decyzji, prawda? Że to jest i tak jakoś tam zdeterminowane, jaką decyzję człowiek podejmie, no bo to wszystko jest już tam ustawione, ułożone, Wpływa na niego świat zewnętrzny, chociażby te bakterie czy, czy wirusy, które działają również na psychikę, grzyby, które fruwają w powietrzu jakieś pleśnie, które oddziałują na nasz organizm, o, o czym w ogóle jeszcze chyba nie, nie bardzo mamy pojęcie. No to tak, oczywiście, ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że że możemy tak przyjąć, że, że umysł nasz daje nam złudzenie tego, że złudzenie świata, no w pewnym sensie jest to złudzenie, bo to jest odbicie, prawda? Czyli jak gdyby oglądamy, widzimy świat. No. Ale widzimy tylko wybrane rzeczy z tego świata, to jest Oczywiście też ciekawe. i tak musi być, bo inaczej za dużo informacji by się pchało do naszej świadomości i nasza świadomość nie byłaby mhm. w stanie objąć jednocześnie tych wielu różnych aspektów Ja się zastanawiałem właśnie, skąd się wziął ten zestaw tych bodźców, które na nas działają, czyli że widzimy światło, że widzimy, że słyszymy, że mamy węch, mniej, no to... słabszy węch, lepszy wzrok, prawda, i tak dalej. Myślę, że to się wzięło w toku ewolucji, po prostu tak, jak, właśnie to chciałem jak, powiedzieć. Trzeba było, jak trzeba było no, zdobyć pożywienie, to, to zapach miał wtedy jakieś tam znaczenie, jak trzeba było uważać na pożar. Mhm. I właśnie na przykład oko ma czułość, jest taki pik tak zwany czułości, w oku, na pewne, pe, pe, obszar, pewną, pewien obszar właśnie światła. I to jest, zdaje się, obszar ognia, czyli takiego światła bardzo jasnego, czerwonego no, i, nie... i gdzieś niebieski jakiś jakiś Znaczy, e... można powiedzieć, że obszar. nasze oczy przystosowały się do promieniowania, które wysyła e, Słońce. A Słońce ma maksimum promieniowania fal elektromagnetycznych, czyli właśnie w dziedzinie widzialnej. Czyli gdzieś koło zielono, zielono pomarańczowej obszaru widma, zielono mhm. i dlatego drzewa na przykład są też przystosowane, chlorofil, prawda, który ma zielony kolor, bo najwięcej wchłania tego koloru, a nasze oczy są najbardziej czułe właśnie na tą, na tą barwę, mniej są czułe już na... Tam, gdzie słońce słabiej świeci, na czerwone barwy, jak i również mniej jest wrażliwe, nasze oczy są mniej wrażliwe na niebieski czy na fiolet. I trzeba dużo większego natężenia, żeby tak samo mhm. tak samo mocno, że tak powiem, reagować na światło, które jest tych, ze skraju tego widma. Mhm. I to na pewno nasze oczy się przystosowały na naszej planecie. To znaczy, że na innych no, gdzieś ja pobliżu myślę, innych gwiazd, no właśnie, które dlatego, w innym dlatego na innych planetach nic nie widzimy. Tak. tak. <laughs> dlatego na Księżycu widać tylko piasek, właściwie, bo to jest to, co znamy. Może tam są jakieś inne rzeczy, nie, nie, o których no, nie mamy pojęcia, no, o których nie jesteśmy w stanie zarejestrować. Jest taka zasada kopernikańska, która mówi, że. Znaczy, że gruba można zastosować do tego przypadku, która mówi, że świat wygląda tak samo, niezależnie czy się przesuniesz w przestrzeni o ileś tam lat świetlnych czy coś. To, to jest próbka, że tak powiem, świata, i on wygląda jednakowo, tak samo. To znaczy jest symetria świata ze względu na translację, tak to można fachowo powiedzieć, ale chodzi o to, że on, że, że on nawet mało, że, że wygląda, ale musi tak wyglądać. No, ja bym się z tym nie zgodził. Właśnie zasada kopernikańska. Ja bym się nie zgodził, dlatego że już wiemy, że w momencie wybuchu, wielkiego wybuchu, ten świat zupełnie inaczej wyglądał i nawet mówi się o tym, że czasu nie było a, w pewnym momencie jeszcze, prawda? Jeżeli To jest, tak samo, jest inne zagadnienie no związane z czasem, ale my mówimy o przestrzeni samej, w tym samym, powiedzmy, mniej więcej w tym samym No czasie. ale właśnie, a, a, a przestrzeni też już nie ma poza progiem e, Wielkiego Wybuchu. Też można tak powiedzieć, tak, oczywiście. Tak, Czyli tam tak, nie tak ma się przestrzeni. Ujmuje, tak? ujmuje się w ten sposób właśnie takie są modele Wszechświata, że i przestrzeń, i czas ogranicza się tylko do tego, obszaru, że tak powiem, zdarzeń, które występują w naszym Wszechświecie. Chociaż jest możliwe i również i hipoteza wielu światów. Prawda? Ale ja właśnie chciałem zwrócić uwagę na ten artykuł, który nazywa się, jest zatytułowany, zatytułowany Awaria w obwodach. I to jest artykuł autorstwa Tomasa Inzela, strona 40, ten numer, który wcześniej, Majowy, świata nauki. Jeszcze można w kiosku kupić, tak? Tak. Co ja chciałem tutaj zauważyć, właśnie to, co wcześniej, już mówiąc, wracając do hipotezy, tej zdumiewającej hipotezy, krika, tak to nazwijmy, powołując się na to, któregoś dnia kiedyś mówiliśmy o możliwości. To też w świecie nauki był taki artykuł, który zwracał uwagę na Nobla, na Noblistów z dziedziny właśnie badań neurologicznych. I chodzi o znaczną. Znacz, zna, znakowanie, znakowanie neuronów, mhm, żeby które są zobaczyć. aktywne mhm. za pomocą, właśnie, żeby zobaczyć, tak jest, za pomocą genetycznie zmienianych białek, które są wyzwalane i które biorą udział w procesie myślenia. Mhm, czyli, czyli po prostu wpuścić coś w rodzaju kontrastu do mózgu, jak gdyby, i, i, ale, ale nie do krwi, tylko do do neuronów, tak? Czyli jakoś tak, wzbudzić tak, tak, te neurony, tak. żeby, żeby one Nie były do... widoczne bardziej, tak? Czyli... Bo komórka hmm. neuronalna e, pracuje tak jak inne komórki, prawda? Czyli ma w skład tej komórki wchodzi DNA i RNA, prawda? Czyli te repliku replikujące się wiąże komórki te replikujące się ten kod genetyczny, mhm. właśnie tutaj mamy kryka przy okazji. No i wytwarza, taka komórka wytwarza własne białka, które pracują tylko i oczywiście selektywnie, bo ten kod genetyczny pra, pra, prawie e, znaczy można powiedzieć, że w każdej komórce się znajduje, ale niektóre z tych genów są uaktywnione w danym typie komórki. Mm -hmm. To są bardzo ciekawe zagadnienia z genetyki, z biologii, prawda? Nie, nie, nie jest to senso stricte moja dziedzina. Tym niemniej są to fascynujące zagadnienia z, z tego, w jak, jaki sposób pracuje ten nasz skomplikowany mechanizm, którym my jesteśmy, prawda? Jak komórki pracują. Ale teraz wróćmy właśnie do tej, na tych znaczników, znaczy Tak jak powiedziałeś, to jest to, jakby wrzucić kontrast, ale kontrast aktywny, który sam świeci, to znaczy, bo jak się daje, powiedzmy, kontrast do krwi, to znaczy się, zabarwia się tą krew, rozpuszcza się ciężkie pierwiastki, które na przykład w promieniach rentgenowskich się uwidaczniają mm -hmm. na skutek większej absorpcji promieniowania rentgenowskiego. Czyli on w tym miejscu, gdzie krew przepływa, jest znacznikowana za pomocą kontrastu, to ona jest właśnie bardziej pochłania... pochłania widoczna na zdjęciu po prostu. Dlatego bardziej. jest widoczna mhm. prawda, na cieniu. Daje większy cień mhm. po prostu, bo silniej pochłania światło. To jest tak, tak jak kości trzeba. też bardziej o, pochłaniają, prawda, to tak, widać je tak na, na rętkę. Tak a, a tu nie. Tutaj jest trochę inna, mhm. inny mechanizm, który polega na tym, że tak są zaprogramowane niektóre komórki właśnie nerwowe na przykład w mózgu, które, i nam jest wiele typów komórek e, neur neuronów mózgu, prawda? wiele typów. Ja nie mówię o, o tym, ile w ogóle komórek, to jest cały kosmos, prawda, tych komórek, ale mówimy o typach, bo można je podzielić na, na, na typy. Na przykład taka bardzo prosty mózg, e, takiej muszki owocowej, to ma już, chociaż jest taki bardzo prosty, to ma około 100 rodzajów, rodzajów tych neuronów. I teraz można wybrać jeden z typów neuronów, żeby zmienić kod genetyczny tak, żeby on produkował swoje białka, tak jak dalej, tylko żeby tam był doczepiony taki element, który świeci. To znaczy, którym to białko jest troszkę zmodyfikowane, na tyle mhm. zmodyfikowane, że ono mało, że spełnia wszystkie funkcje, które dotychczas spełniało normalnie, ale jeszcze dodatkowo daje możliwość zobaczenia, gdzie jak na przykład sygnał się przenosi z jednej komórki do drugiej, z jednego neurona do drugiego, poprzez przez akson, prawda, mhm. to widać, jak on, którędy on jedzie. Że tak powiem, które no, się przemieszcza. I to jest bardzo cenne, bo to może doprowadzić właśnie do wykrycia obwodów elektrycznych, powiedzmy w cudzysłowie, w pewnym sensie, prawda, w mózgu, czyli tych obwodów prądowych, które powodują właśnie takie, a nie inne działanie, działanie. Tak? znaczy taki inny przepływ, przepływ, więc jeżeli podpatrzymy, którędy Płyną te sygnały, jakie komórki zostają wzbudzane i jak one płyną, czy, czy prawda, jest to, podejrzewam, że jest jakieś sprzężenie zwrotne, że tam zapętlają się pewne, prawda, pamięć na przykład może na tym polegać, że ciągle są wzbudzane, podtrzymywane czasowo, wzbudzenia pewnych obwodów elektrycznych w mózgu. Wobec tego, być może właśnie, że to wzbudzenie, takie jednocześnie, jednocześnie porównanie z bodźcami zewnętrznymi, które płyną poprzez neurony, poprzez do mózgu, porównanie tego, to może właśnie być, dać ten błysk świadomy. Mhm. Ale nie ma w tej chwili modelu, świadomości, nie ma na czym to polega i to jest bardzo no, fascynujące obejrzeć, zagadnienie, które nie? być może nie, niedługo, a może w większej przyszłości zostanie w ogóle nie, odkryte. I tutaj na dobrej drodze jesteśmy w tym kierunku właśnie poprzez te znaczniki, bo te znaczniki e, modyfikowanych genetycznie protein, bo tak to się nazywa, czyli białek, mogą, y, mogą y, umożliwić zbadanie poszczególnych obwodów neuronalnych, które są odpowiedzialne za świadomość. I to już się na przykład w terapii y, y, różnych chorób y, związanych z mózgiem, jak na przykład schizofrenii, czy zagadnień związanych powiedzmy z parkinsonizmem, czy, pewnie y, czy jakieś lęki, które człowiek może Aha. mieć. Okazuje się, że... Przy odpowiednim pobudzaniu pewnych obszarów, a elektrycznym drażnieniu, powiedzmy, mózgu w pewnych obszarach można zahamować te niekorzystne, jakieś świadomościowe, prawda, mhm. czy nawet decyzyjne procesy. No ale na razie to jest jeszcze, jak gdyby ktoś dał takie bardzo dobre porównanie, że my w pewnym sensie korzystając z techniki MRI, na przykład, czyli rezonansu magnetycznego, zbieramy sygnały, jak gdyby z całego mózgu, czy elektrody, które są przy, przylepiane na zewnątrz czaszki, prawda, one zbierają sygnały z olbrzymiej ilości e, e, neuronów, e, to jest tak, porównanie e, jest takie, że jak gdyby człowiek, powiedzmy, był na, nad stadionem na jakiś bardzo wysokiej, znaczy na dużej wysokości, na, w balonie na przykład, albo w helikopterze, lepiej w balonie, bo jest cichy. I słyszał tam jest rozgrywany mecz, powiedzmy, na tym mhm. stadionie i zbierał sygnały od całego tłumu, który tam się znajduje. Ale na tej podstawie e, wywnioskować, w jakim języku się porozumiewają ci ludzie, no byłoby niemożliwe, prawda? I my jesteśmy w tej chwili w takiej, najczęściej w takiej sytuacji. Natomiast mhm. e, świecenie tych poszczególnych e, komórek daje możliwość jak gdyby podsłuchania, podglądnięcia e, pojedynczych ludzi na tym stadionie, prawda? W tym sensie. Mhm. Mhm. No, Ciekawe bardzo. Troszkę przekroczyliśmy nasz czas, czas. antenowy, mhm. ale nikt tutaj po nas nie przychodzi, tylko włącza się playlista, więc myślę, że nikt nam tutaj głowy nie urwie, jeśli, jeśli jeszcze posiedzimy i nagramy do końca dzisiejszy podcast właśnie w ten sposób. No wygląda on troszkę inaczej niż, niż planowaliśmy, niż to było w poprzednich audycjach, ale dlaczego, dlaczego? ma wyglądać zawsze tak samo, prawda? Ja znalazłem taką informację o ciemnej energii w soczewce. Z badań kształtów galaktyk wynika, że nasz wszechświat rzeczywiście przyspiesza. No bo wiadomo, był wybuch wielki i, i od tego czasu granice Wszechświata oddalają się od centrum Wszechświata z prędkością światła. Nie ma co takiego No pojęcia. właśnie, centrum Wszechświata. Ale to... <laughs> no a to właśnie dziwne, nie? No, że tak. jakby skoro był wielki wybuch, no to skąd się musiał zacząć ten wielki wybuch? Tylko, to że... łatwo tutaj pokazać mm -hmm. na przykładzie powierzchni balonu, prawda? Czy ka każdy punkt na powierzchni balonu jest, powiedzmy, sfery, sferycznego balonu, jest równoważny. I tam nie ma centrum na powierzchni, prawda? Chociaż on, balonik, może się rozszerzać, odległości między tymi punktami rosną, na mhm. ale nie ma takiego miejsca, który, od którego, centralnego miejsca, prawda? Mhm. Każdy punkt może być centralny w tym sensie. Więc my jesteśmy, taka jest teoria, prawda, że my jesteśmy właściwie w tej przestrzeni, która sama w sobie się rozszerza, tylko że trójwymiarowej. Tylko jeden wymiar trzeba dodać, bo powierzchnia balonu jest dwuwymiarowa. Mm -hmm, mm -hmm. No To o, ciekawe, to bardzo to rozjaśnia. Przy okazji takie... sprostowałem właśnie to, no tak. to centrum, prawda, którego pojęcia nie powinniśmy używać. To przeczytam jeszcze fragment tego artykułu. Artykuł pochodzi tym razem z Wiedzy i Życia, też z majowego numeru, więc pewnie też jeszcze jest w kioskach. Badacze od dawna spierali się, czy rozpoczęta wielkim wybuchem ekspansja zacznie kiedyś hamować i przejdzie w okres kurczenia z, zakończony wielkim krachem. Bo jest taki pomysł, że był wielki wybuch, to się jakoś ten balon się to rozszerzył i że teraz ten balon z powrotem się będzie kurczył się aż do zera. Tak? Się, no I ta tak. materia cała się zapadnie do środka. A odkrycie ciemnej energii, siły rozpychającej wszechświat w zasadzie zakończyła te spekulacje. Świat rozszerza się coraz szybciej, ale jak działa ciemna energia? Czy ma stałą wartość i czy może się kiedyś wyłączyć? I czy na pewno istnieje? Na takie pytania pomogą odpowiedzieć wyniki badania Kosmos zbierającego dane z 446, 446 tysięcy galaktyk obserwowanych okiem teleskopu Hubble'a. Dzięki analizie kształtów zarejestrowanych galaktyk badaczom udało się określić wpływ, jaki na dochodzące od nich światło miała ciemna energia. Jak się okazuje, jej istnienie jest wyraźnie widoczne w badanych obrazach. E, takie niezależne potwierdzenie istnienia ciemnej energii to dopiero pierwszy krok. Naukowcy starają się obecnie określić, jakie były własności ciemnej energii w poszczególnych etapach ewolucji Wszechświata. E, więc właśnie, no to ciemna energia to jest coś zupełnie innego niż ciemna masa, tak? Tak. E, niż ciemna materia. materia. Tak, e, ciemna energia. No, energia jest związana z materią. Mocą. prawda mhm. Nierozerwanie. Tym niemniej jest to inny rodzaj materii niż ta, z której my jesteśmy zbudowani. Mhm. I właściwie dokładnie dopiero są pierwsze sygnały na temat tego, że ona istnieje. I to zostało właśnie e, powołane do życia, że tak powiem ta ciemna energia na skutek obserwacji, że następuje przyspieszenie obecnie, jesteśmy w fazie przyspieszenia tej ekspansji Wszechświata. Wobec tego to, to jest główna przyczyna, dla której powstała teoria tej ciemnej energii, ale nie tylko, są inne jeszcze zjawiska, które świadczą o istnieniu jej. I jest problem w tej chwili nad tym, ludzie się, że tak powiem, głowią, z czego ta ciemna energia jest zbudowana i być może, a najprawdopodobniej, ma taki ziarnisty skład, czyli kwantowy, tak jak nasza, nasza materia. Tylko czy ma takie zwykłe atomy jak nasze, nasze, oczywiście musi się czymś różnić, bo dawno już byśmy ją wykryli, gdyby, a gdyby się niczym nie różniło od naszej materii, to byśmy ją uznali za naszą materię. Ale ona powoduje, właśnie ma inne własności niż nasza materia, ta zwykła, z której my jesteśmy zbudowani, ma te własności, że powoduje szybsze, czyli coś w rodzaju jak gdyby antygrawitacji, czyli odpychanie Jest to, powoduje odpychanie ciał, a nie przyciąganie Czyli coś, co jest odwrotnością własności materii, tak? naszej, naszej własności, tej, naszej materii, w której obowiązuje prawo grawitacji. Newton. No, czyli Im tak. większa materia, tym większe przyciąganie tak? grawitacyjne. Im więcej jest zgromadzonych mhm. materii w danym obszarze, na przykład Słońce ma dużo materii, prawda? to ono silnie przyciąga planety do siebie i utrzymuje, prawda? planety do siebie też są przyciągane, księżyc powiedzmy też do Ziemi, Ziemia do księżyca i my też się przyciągamy do siebie, tylko że te siły, które w małej skali są tak mhm. minimalne, że nie jesteśmy w stanie ich prawda, zarejestrować. Dwa tiry, które stoją od siebie, gdybyśmy mieli jak gdyby stały powiedzmy na jakiejś idealnie gładkiej podłożu na, na, na, na tafli lodowej powiedzmy nie, i, no i nie siły się byłyby ziemi, no zminimalizowane prawie, że do zera, to po pewnym czasie, jeżeli one by stały w odległości powiedzmy 10 centymetrów jeden tir od drugiego, znaczy krawędzie tych tirów, prawda, to po pewnym czasie byśmy zauważyli, że się zbliżyły do siebie, prawda, żeby się sklapnęły. Dlatego, że się przyciągają tak samo jak planety się przyciągają, jak Słońce przyciąga planety i planety między sobą i tak dalej. Wszystko właśnie na tym polega powszechne ciążenie. Nasza materia ma taką własność. Wystarczy, że jest materia i już się przyciąga z inną mm -hmm. materią. No właśnie, a tam tego nie ma materia, Tam nie? jest odwrotnie właśnie akurat w ciemnej energii, że e, mówi się również i ciemnej materii, prawda, że ona powoduje, e, akurat jest antygrawitacyjne działanie. I taka jest hipoteza w tej chwili, która będzie podlegać weryfikacji i im więcej badań, tym coraz więcej będziemy się o tej ciemnej energii dowiadywać. Być może da się to jakoś ująć w jakiś model e, bardziej ogólny materii niż w tej chwili on istnieje. No właśnie. A do niedawna jeszcze mówiono, że neutrina to, to, to jest chyba taki składnik tej ciemnej materii. A tak, bo o, okazuje się, że neutrina to są cząstki, bardzo lekkie. E, neutrina to można powiedzieć, że to są do pewnego stopnia oczywiście. E, są to elektrony pozbawione ładunku, czyli są tak lekkie jak elektrony, nawet lżejsze, e, bo elektron ma określoną masę dosyć znaczną, ale jak pozbawimy, pozbawilibyśmy elektron ładunku, to jego masa by spadła prawie że do zera. Prawda? I taki neutrino, właśnie, czyli taki powiedzmy elektronik pozbawiony ładunku, jest bardzo lekki i, i co jest jeszcze ważne, że on nie oddziaływuje ze zwykłą materią no z innymi cząstkami, bardzo słabo oddziaływuje. Właśnie dlatego mówi się o oddziaływaniu słabym. To, znaczy to w ogóle dziwne, nie że go nie zauważyliśmy, oddział. że go byliśmy nie w stanie zarejestrować. To jak został w ogóle znaleziony? Czy to, A no właśnie, to wynikało właśnie. z teorii. A, tak, tak, tak. Historia tego jest y, bardzo, y, bardzo ciekawa. No bo tutaj wracamy do, jak gdyby do poprzedniego tematu, że nasza świadomość nie była w stanie zarejestrować chyba czegoś takiego. Nie, Umysł jest, musiał no, wymyślić, że zaraz, coś takiego powinno zaraz, istnieć. Zaraz, zaraz ci powiem. E, Fermi, Fermi swojego czasu... Włoski uczony doszedł do wniosku, że musi istnieć neutrino. Postawił hipotezę istnienia neutrino. Neutrino to jest w włoskim języku te zdrobnienie na, na końcu ino, na przykład bambo oznacza dziecko, bambino oznacza dzieciątko. Mhm. Prawda? Więc neutron lody, to lody jest ciężki bambin. neutron w jądrze, a neutrino to jest jak gdyby dzieciątko, neutrinek, o po polsku byśmy mm -hmm. powiedzieli, prawda? I nazwał tą cząstkę neutrino. Najpierw teoretycznie wymyślił, że coś takiego musi być, a później się okazało doświadczenie, że to są neutrina i antyneutrina. Więc w jaki sposób on to mógł stwierdzić? Okazuje się, że w rozpadzie, rozpadzie tak zwanym beta minus jąder, atomowych, jąder na przykład uranu, w tym rozpadzie, jak policzymy energię wylatujących elektronów, które wylatują z, znaczy, podczas rozpadu z jąder, można tak w pewnym sensie powiedzieć, prawda tworzą się akurat w tym momencie, w każdym razie niosą ze sobą pewną energię, I energię kinetyczną i energię Tą, którą mają energię spoczynkową. Czyli razem zabierają z jądra energię, prawda? Tam, jeżeli zbilansujemy to, to okazuje się, że brakowało pewnej, znaczy, że, że za mało tej energii elektrony unosiły ze sobą. Mhm. Że musiała być jeszcze coś, musiało być, co unosi też energię. Tak, żeby się bilansowało. Jeżeli obliczymy energię na początku, mm -hmm. przed rozpadem, energię po rozpadzie, weźmiemy pod Musi uwagę wszystkie cząstki, które tam są, to okazało się, że, że, że za mało tej energii, brakowało tej energii. Więc postawił hipotezę. Fermi. Tak, Fermi postawił hipotezę, że widocznie istnieje jeszcze jedna cząstka, ale neutralna i tak daje od razu przewidział, jakie własności musi mieć, która unosi określoną tam porcję właśnie w tym przypadku energii przy rozpadzie promieniotwórczym. No i później okazało się, że rzeczywiście te cząstki istnieją i że odkryto... Jeszcze jeden, bo dotychczas znano trzy rodzaje oddziaływań, czyli to oddziaływanie silne, jądrowe. Mhm. Tak? Y oddziaływanie y elektromagnetyczne, za pomocą którego jesteśmy my, całe nasze otoczenie przede wszystkim ukształtowane. No i oddziaływanie najsłabsze, to oddziaływanie grawitacyjne. A nie znano, okazało się, że istnieje jeszcze oddziaływanie słabe, którym, że tak powiem, neutrina właśnie oddziaływują słabo z materią. A dlaczego? Znaczy, skąd to słowo? No, chociażby, jeżeli wiemy już koninon, że przy wybuchu gwiazd supernowych czy innych, tam powstają wiele tam jest elementów rozpadu, prawda? Czyli powstaje cały olbrzymi strumień neutrin, mm -hmm. dużo silniejszy ten strumień, dużo większym natężeniu niż światło, które jest promieniowane przy rozbłysku na przykład gwiazdy supernowej. No i przez nas, w każdej chwili, przez nasze ciała, przez wszystko, przez całą naszą Ziemię, przelatują te neutrina i sobie zupełnie nie oddziaływują właśnie z normalną materią i bardzo słabo oddziaływują. Więc... Czyli to można porównać do takiego biegnącego przez las, ale dla, dlatego, tak? dla tego biegnącego te drzewa są w takich dużych odległościach, że właśnie nie wpadnie na żadne drzewo, tak? No można ta, i las jest taki rzadki dla. No właśnie. Ale nawet on przezroczyste te drzewa są to, to są takie małe cząstki, które mogą może przelecieć mhm. przez tak jak przez szyby światło przelatuje, prawda? Nie Jest przezroczyste, czyli dziurawy, można powiedzieć, ten las byłby dla, dla tych cząstek. No ale ten... jednak szkło zatrzymuje trochę światła. No trochę tak. Czyli oddziałuje materia szkła, oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym. A żeby, żeby zobaczyć neutrino, to trzeba było wykopać jakąś olbrzymią jamę w ziemi, zdaje się, prawda? I tak się robi, I tam no, nie jamy, tylko no to tak jest, bo, bo Zbiornik właśnie w ko taki kopalniach, mhm. już w nieużywanych lama. kopalniach mhm. zakłada się te czujniki, prawda? detektory promieniowania, które mogą wychwycić i okazuje się, że przez całą dobę, ileś tam miliardów, miliardów, miliardów e, tych cząstek przelatuje, e, to dopiero e, przez całą dobę daje się kilka dopiero wychwycić, trzy, cztery takie tak? scintylacje, które mhm. mówią o tym, że akurat Zdarzyło się, że te słabe oddziaływanie, słabo oddziaływujące neutrino, jakieś jednak udało się, że tak powiem. Zderzyło się, od, tak, zderzyło z, tym, się z, z materią. Z, z materią, tak, z, mhm. z materią Znane znaczy z cząstkami materii innej, innych, innymi cząstkami materii. O, mhm. tak powiedzmy. A? I podejrzewano, że właśnie, ponieważ jest tak dużo tych neutrin, że one niosą tą brakującą mm -hmm. materię, ale to z, innego, z innej przyczyny. Tymczasem, jak obliczono, to jednak, ponieważ mają małą masę, jednak ta energia by była za mała, żeby kandydować do miana tej ciemnej materii. Mhm, czyli wiadomo, że to nie jest ta nie, ciemna matyra. właśnie, że musi być co innego i niezbadanego jeszcze. Czyli to jest znowu następne wyzwanie dla nauki. A tutaj widać, że astronomia może dużo dużo nam pomóc. Badania no i ciekawe te badania wioski. będą właśnie, o których tutaj jest napisane, prawda? Właśnie, to jest napisane kosmos. w świecie. W Wyniki tym. badania kosmos y, będą dane zbierane z 446 tysięcy galaktyk. I to ma dać jakąś właśnie odpowiedź na ten temat. Ja chciałem jeszcze przypomnieć o jednej rzeczy, mimo że już pół godziny prawie jest po... jest w pół do jedenastej dochodzi, że obchodzimy rocznicę, pięćdziesiątą rocznicę wymyślenia lasera. Ja się właśnie ostatnio zastanawiałem, jak można było wpaść na to, żeby wymyślić laser. Coś, co w przyrodzie nie występuje. Nie jest to zastąpienie jakiegoś czegoś podobnego w naturze. Jak wpad w, w, w ogóle skąd się wziął pomysł, żeby stworzyć coś takiego jak laser? I, i, I zastosowania w tej chwili właściwie są nieocenione tego urządzenia i ciągle znajdują się nowe zastosowania. Mógłbyś nam przybliżyć troszkę jak to... Ty, w paru no, no, słowach, bo, no, tak, bo to jest temat też na, na, na dłuży, ale krótko można powiedzieć tak, że jeszcze przed wojną drugą światową, kiedy właściwie przede wszystkim były wytwarzane fale radiowe, telewizji jeszcze nie było, fale radiowe w sposób, przed człowieka w sposób sztuczny. Prawda? No ale pierwsza transmisja to była telewizyjna już w 1936 chyba roku. No tak, ale, to takie tak, ale, ale na, na długich stosunkowo falach. Mhm. Każdym razie nie na takich falach jak dzisiaj, prawda, no właśnie na mikrofalach teraz i na, na, na laserze, na wiązkach lasera wysyłamy te sygnały telewizyjne. No więc e, były to długie fale. E, na przykład Warszawa pierwsza do dzisiaj chyba nadaje półtora kilometra ma jedna fala. Wysokość. Długości, no nie, długości, długości, mhm, długość, długość fali, to znaczy jedno drganie zachodzi... M pełne drganie, e, pola elektromagnetycznego zachodzi na odległości półtora kilometra. Hmm. Czyli ono leci z prędkością światła, ale półtora kilometra ma taka, taka fala. Fale e, są fale, prawda, obecnie e, w mikrofalówce, które są w tej chwili, Stosowane powszechnie, a jak również komórka, to są fale decymetrowe czy centymetrowe. Mhm. To są króciutkie w porównaniu z kilometrowymi. A mikrofale to w ogóle Ta. mają, tak e, Mikrofale no, to są centymetrowe, e, a poza tym po czerwień już mamy dużo krótsze, to są milimetro i ułamki milimetra, prawda? Mhm. A jeszcze krótsze mikrony, ułamki mikronu. To są oczy nasze widzą, czyli to jest światło bardzo krót o krótkiej długości fali. I wiadomo było, już yy, głęboko przed wojną, jeszcze zanim nawet telewizja y, pierwsze swoje kroki czyniła, że tym więcej informacji można przesłać, im fala jest krótsza na fali. Większa częstotliwość chyba. i więcej można wysyłać y, więcej informacji w jednostce czasu. Mhm. A na przykład do przesłania obrazu telewizyjnego potrzeba bardzo dużo informacji. Już dźwięk, taki jak mors na przykład, to, to mało informacji, bo to jest kropka kreska. Jest albo nie ma sygnału, prawda? Mhm. Czyli to jest bardzo ubogi sygnał. No i, I tu można na długi chwala powiedzmy śmiało, chociaż się nie stosuje, nadawać taki dźwięk, ale dźwięk też zawiera dużo mniej, jest mniej bogaty żeby odtworzyć dźwięk w sygnały, znaczy w informacje. Natomiast obraz jest dużo bardziej. Więc marzeniem elektroników, tych, którzy zajmowali się produkcją fal elektromagnetycznych, żeby móc przesyłać sygnały zakodowane właśnie na tych falach, marzeniem ich było mieć właśnie bardzo krótką falę, na przykład elektromagnetyczną, wiadomo było, że światło widzialne jest taką falą. I trzeba by było mieć antenę, taką antenkę, która by nadawała, właśnie produkowała światło widzialne. I to jest właśnie laser. Ale w owym czasie to było tylko marzenie. Nie było możliwości zbudowania czegoś takiego. Zresztą można tak powiedzieć, że no, przecież znamy, y, znano żarówki, które świec, świecą, prawda? Czyli wysyłają te fale. Mm -hmm. Tylko niestety światło z żarówki, czyli te fale, które są, są bardzo nieuporządkowane, są takim szumem, można powiedzieć. Czyli wy, są zupełnie przypadkowo skoordynowane i ze sobą e, nie są ze sobą synchronizowane. I potrzeba było właśnie spójnego światła, spójnego, to znaczy koherentnego inaczej mówiąc, czyli taką, takiego jak fala elektromagnetyczna, która jest promieniowana z anteny nadajnika, ale o tej krótkiej, krótkiej długości. No i okazało się, że można to zrobić, ale trzeba było sięgnąć do drgań elektronów w atomach. Czyli Ponieważ są to krótkie fale, wobec tego drgania muszą być szybkie, a im mniejszy urządzenie, które wysyła fale, czy musi, im mniejszy ten układ drgający, tym krótszą falę może wysłać. I dlatego to jest ogólna prawidłowość, która również i na przykład w falach dźwiękowych też obowiązuje. To znaczy dlatego na przykład dziecko ma wysoki ton głosu, ponieważ jego organ e, nadawcy tak jest bardzo jest mały w porównaniu z dorosłym człowiekiem i dlatego cienki jego głosik, mówimy cienki, znaczy wysokie, <śmiech> wysokie tony, to znaczy duże częstotliwości <śmiech> nadaje. To samo jest i właśnie tutaj ze światłem lasera, czyli trzeba było aż zejść w głąb materii do wielkości atomowych. Czyli wykorzystać zgania elektronów, które są w atomach. I te można atomy wzbudzać w ten sposób, że elektrony są przez chwilę na wyższym poziomie, a później one spadają niżej i w trakcie spadku wyświecają światło widzialne na przykład. Niekoniecznie widzialne w zak dużym zakresie, ale powiedzmy niektóre wysyłają właśnie światło w zakresie tej częstotliwości mhm. dużej, którą była pożądana dla dla, yy, dla, yy, dla elektroników, prawda? Dla teletechników. Widoczno można powiedzieć. Mhm. No i proszę Ciebie, sprawa wyglądała w ten sposób, że trzeba było to urządzenie wpaść na jakąś myśl. Jak tu zrobić, żeby te wszystkie atomy nakazać im, że tak powiem drgać na, jakby na komendę. Prawna? jakby na komendę. No i wtedy okazało się, że można było skorzystać z wynalazku, który swojego czasu jeszcze zrobił Einstein. Mianowicie on stwierdził, że jeżeli jeden foton pojedynczy, czyli element światła, mhm. cząstka światła, jeżeli taki foton padnie na atom wzbudzony, odpowiednio wzbudzony, to on może spowodować, że ten elektron, który jest na poziomie zbudzonym w atomie, spadnie na niższy poziom i wyświeci światło, jeżeli jest odpowiednie, są warunki, wyświeci światło, które dokładnie jest spójne z tym fotonem, który wywoła. To jest tak zwana emisja stymulowana, czyli wymuszona. Czyli może wymusić taki pojedynczy foton, Foton drugi, który odpowiednio w przygotowanym atomie zostaje wyprodukowany przez spadający elektron na niższy poziom. I mam już dwa spójne, czyli już jak gdyby wzmocnione światło jest, bo najpierw było jeden, był jeden, a później wyprodukowaliśmy już dwa. Teraz te dwa. Z kolei mogą następne e, spowodować, następne dwa w następnych atomach. I w ten sposób powstają cztery, prawda? Mhm. Bo i dwa i dwa, no e, to jest razem e, cztery, prawda? W trzecim etapie, dobrze mówię? Dwa, e, tam były dwa, tu dwa. E, tak, i one spowodują, jeszcze pobielają. Czyli w ten sposób powstaje reakcja lawinowa. lawinowa mhm. Promieniowania, wiązka się wzmacnia, światła, i to właśnie poprzez stymulowaną emisję można wywołać właśnie, wywołać, wywołać światło spójne. Mhm. Czyli jak gdyby taki laser, to jest właśnie zasada działania Czyli lasera. Czyli świeci w jednym kierunku Świeci, no później ta wiązka tak? ma specyficzne własności ciekawe, właśnie między innymi to, że jest wąska, że można... Przez nie rozszerza, tak? Że no ma dużą energię, że, że można bardzo dużo, dużo, duże natężenie tego światła uzyskać w laserze i tak itd. Tak A najważniejsze było dla elektroników to, że można było dostatecznie silną falę elektromagnetyczną uzyskać i zmusić atomy do drgań jakby na komendę właśnie na skutek tej lawinowej, lawinowej emisji. Zmusić te atomy jakby na, żeby na komendę emitowały światło i dać silną wiązkę, czyli jak gdyby taki laser jest jak gdyby taką anteną nadawczą, nie, oczywiście, którą można modulować później, odpowiednio i, u, i przesyłać na takiej wiązce lasera. Okazuje się, że na jednej wiązce lasera można przesłać wszystkie kanały telewizji na świecie, które hmm. istnieją. Na jednej to jest taka, taki szalony postęp, jeśli chodzi o częstotliwość, o właśnie ta krótka fala spowodowała, że, że lasery w tej chwili zdobyły taką olbrzymią, że tak powiem, no olbrzymie zastosowanie i w technice również kosmicznej. Przecież porozumiewanie się z kosmonautami, nie tylko z sądami kosmicznymi, które na krańcach naszego naszego Układu Słonecznego się znajdują, bo wysyłamy w kosmos takie też. Prawda? To za pomocą wiązki lasera można się z nimi porozumiewać w pewnym sensie. No to też przyszłość. Też. No to jest, to jest rzecz, która. No nawet mówiąc, nie wiem, czy już miała. teraz nie znajdę, bo już kończymy audycję, ale chyba czytałem właśnie na temat elektrowni w kosmosie umieszczonej i zdaje się, że energia będzie przekazywana właśnie laserem z orbity, Tak, tak. No nie wiem dokładnie, no to może będzie tematem jakiegoś Nasem, kolejnego naszego oczywiście. spotkania. Dzisiaj już skończymy, bo już nam się bardzo wydłużyła ta nie rozmowa. Nie planowaliśmy, ale nie wszystko musi być zaplanowane I, i w Radiu Wnet, jak widać, jest to możliwe. Wolna antena Radia Wnet dzisiaj właśnie tak zadziałała. Nauka XXI wieku to jest podcast również, którego możecie słuchać na stronach www.radiownet.pl Również ta audycja zostanie zarejestrowana, znaczy mam nadzieję, że została zarejestrowana i zostanie umieszczona również tam jako podcast. Będziecie mogli jej jeszcze raz posłuchać, polecić innym, żeby jej posłuchali o co gorąco prosimy. Dla słuchaczy mamy oczywiście książkę Podręcznik do fizyki, którą napisał, który napisał mój tata, właśnie profesor Marian Kozielski. Jeśli ktoś jest chętny, proszę się zapisać. Adres mój to borysmałpa.podcast.pl albo borys.kozielski.małpa.radiownet.pl, to już jak wolicie. Piszcie, jakie tematy by was interesowały. Na razie nie ma tych komentarzy, w związku z czym uznaję, że tematy są interesujące i wykraczamy poza granice waszej wyobraźni, jeśli chodzi o te tematy, o których tutaj mówimy. E, audycja y, ukazuje się prawie regularnie co tydzień. Co tydzień jest szansa, że będzie kolejna audycja, ale nie zawsze to się udaje, bo mamy też różne inne działania, to nie jest nasza praca tutaj w radio. tylko no, jest to praca, ale nie praca, której się całkowicie możemy poświęcić jako pracy, więc to jest takie nasze hobby. Przychodzimy po prostu, jak mamy coś, mamy czas wolny i ten czas wolny tutaj dla Was poświęcamy i również dla siebie, bo ja dużo wynoszę z tych rozmów, to jest, to jest bardzo ciekawe i inspirujące porozmawiać o takich zagadnieniach, które no, bardzo pobudzają do myślenia, pobudzają wyobraźnię, I, a potem ta wyobraźnia przenosi się również na inne dziedziny, na nasze takie bardziej rutynowe działania i pozwala nam wybrnąć z tej rutyny troszkę. Także www.radiownet.pl, szukajcie tam audycji. Ja nazywam się Borys Kozielski. Zapraszam Was do słuchania kolejnych audycji, również do słuchania mojej audycji, która jest również w Radiow.net. Mój odtwarzacz się nazywa codziennie. Rano staram się ją publikować, co nie zawsze też się udaje.